Ewangelia Jana, czwarty rozdział i przeczytajmy wiersz dwudziesty trzeci. Są to słowa, które Pan Jezus kieruje do kobiety w Samarii, z którą prowadzi taki dialog na temat tego, gdzie należy wielbić Boga. I jest to jeden z takich tematów, który nadal dzisiaj jest poddawany dyskusji. Ludzie zastanawiają się dzisiaj nie tylko jak wielbić Boga, ale wielu ludzi uważa, że uwielbianie Boga w pewnych miejscach jest daleko lepsze od uwielbiania Go w innych miejscach. I to mogłaby być ciekawa dyskusja, którą teraz się nie zajmiemy. Natomiast to, do czego piję, to to, że niektórzy uważają, że aby doświadczyć Boga w szczególny sposób, to trzeba się udać do jakiegoś szczególnego miejsca. To nie wystarczy gdziekolwiek uklęknąć na swoje kolana i zwrócić się do Boga, ale trzeba udać się w daleką podróż do tak zwanych miejsc świętych. I tam dopiero można naprawdę Doświadczyli Boga. Tam naprawdę można spotkać się z Bogiem. Tam to dopiero jest obecność Boża. I w tamtym czasie było kilka takich miejsc kultu. W Samarii mieli swoją górę i mówili, to jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Na tej górze, nasi ojcowie i nasi praojcowie. I tam wielkie tradycje były związane z tym miejscem kultu. Żydzi oczywiście mieli... Jerozolimę, miejsce, które Bóg, sam Bóg przez swoich proroków wskazał i powiedział, to jest miejsce, gdzie będziecie oddawali mi cześć. No i niektórzy ludzie byli troszkę skonfudowani, tak? gdzie mamy wielbić tego Boga, czy tu, czy tam, gdzie jest to najlepsze miejsce. I taka właśnie rozmowa między tą kobietą w Samarii a Panem Jezusem miała miejsce. I w wierszu 23 Pan Jezus mówi. Nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. A więc pytanie było gdzie, natomiast Pan Jezus jakby odchodzi od tego pytania gdzie i bardziej koncentruje się na tym jak. W jaki sposób? Nie tyle gdzie, ale w jaki sposób czcimy Boga? Pan Jezus mówi w duchu i w prawdzie. Nie wiem na ile śledzicie to, co dzieje się w ewangelicznym chrześcijaństwie, poza naszym skromnym zborem, ale moje wnioski są takie, że dosyć znaczna część współczesnego kościoła ewangelicznego poszukuje nowych form uwielbiania Boga i naprawdę dokłada wielu starań, aby ubrać Bożą chwałę w szaty zborowej ceremonialności. Wprowadza się coraz to nowe elementy, mające pomóc wierzącym w uwielbianiu Boga. Coraz powszechniejszy jest taniec, machanie flagami, dmuchanie w róg barani i wszelkiej innej maści formy uwielbiania Boga. Dla wielu ludzi w Kościele dzisiaj, im głośniej, im więcej się dzieje, im więcej mamy rekwizytów, instrumentów, dramy, ceremonii, im więcej czynności ciała, tym bardziej duchowo. Czyż nie jest to paradoks, że uwielbianie w duchu utożsamiane jest bardzo często z aktywnością ciała? Coś, co ewidentnie w Słowie Bożym jest sobie przeciwstawione a jednak dzisiaj w umysłu wielu, w umysłach wielu, im bardziej zaangażowane jest nasze ciało, tym bardziej uwielbiamy w duchu. Zauważyliście to? Im więcej ciała, tym więcej ducha, niektórzy mówią. Nie mówią tego tak, inaczej to formułują. Ale jeśli mamy te różne formy, jeśli mamy te różne rzeczy, które możemy wykonać w ciele, tym bardziej duchowo. W połowie ubiegłego wieku uznany pisarz chrześcijański A. W. Tozer w książce pod tytułem Radykalny krzyż napisał takie słowa. Uważnie ich posłuchajmy. Przez całe wieki Kościół stał mocno przeciwko wszelkim formom świeckich rozrywek, uznając je za to, czym one są, środkami marnotrawienia czasu, ucieczką przed niepokojącym głosem sumienia, sposobem odwracania uwagi od odpowiedzialności moralnej. Z tego powodu Kościół był mocno atakowany przez synów tego świata, ale ostatnio znudziło mu się znoszenie tych ataków i zaniechał walki. Wydaje się, jakby doszedł on do przekonania, że skoro nie może zwyciężyć to wielkie bożyszcze rozrywki, lepiej będzie połączyć z nim swoje siły i skorzystać, na ile się da, z jego potęgi. Na skutek tego jesteśmy dzisiaj świadkami Zdumiewającego spektaklu. Pamiętajmy, że Tozer pisał to w latach 50. Minionego stulecia, kiedy jeszcze wielu z nas nie było na świecie nawet. Już wtedy Tozer dostrzegał, że takie rzeczy dzieją się w ewangelicznym chrześcijaństwie. Na skutek tego jesteśmy dzisiaj świadkami Zdumiewającego spektaklu, Kiedy miliony dolarów wydawane są na pospolity cel Dostarczania ziemskich rozrywek Tak zwanym synom nieba. Na wielu miejscach rozrywki religijne kwestie wypierane są. Wiele kościołów w naszych czasach zamieniło się w niewiele więcej niż nędzne teatrzyki, gdzie niskiej klasy wykonawcy prezentują swoje tandetne sztuczki z pełną akceptacją przywódców ewangelicznych, którzy nawet potrafią zacytować święty tekst, w obronie swoich przestępczych poczynań. A przy tym prawie nikt nie odważy się podnieść przeciwko temu swojego głosu. To wielkie bóstwo rozrywki zabawia swoich wielbicieli przeważnie opowiadaniem historyjek. Dzisiaj mamy dużo więcej ciekawych form zabawiania kościelnej widowni. Umiłowanie opowiastek, które jest charakterystyczne dla wieku dziecięcego, Mocno zakorzeniło się w umysłach niedorozwiniętych świętych naszych dni. Tak mocno, że niemało przedsiębiorczych osób urządziło sobie wygodne życie, snując bajdurki i podając je w najróżniejszym przybraniu zborownikom. To, co jest naturalne, a nawet piękne u dziecka, może być wstrząsające, jeśli utrzymuje się aż do wieku dojrzałości. Tym bardziej, gdy dzieje się to w miejscu świętym i próbuje uchodzić za prawdziwą pobożność. Od tamtych czasów Kościół poszedł do przodu i mamy coraz to nowej maści pomysły, coraz to nowej maści wizję, jak sprowadzić Bożą obecność do Kościoła. I u podstaw tych wielu z tych działań jest przekonanie, że jeśli tylko dołożymy więcej starań, jeśli tylko bardziej się zaangażujemy, jeśli wypełnimy miejsca spotkań chrześcijan naszą aktywnością, to Bóg musi wstąpić. To Bóg w odpowiedzi na to będzie działał. Myślę, że biblijna koncepcja doświadczania Bożej obecności jest diametralnie odmienna. I to stwierdzenie Pana Jezusa, że to nie chodzi o miejsce, wskazuje nam na coś. My jako ludzie przywiązujemy wielką wagę do miejsc, do wystroju, do tych wszystkich estetycznych rzeczy, które nas pobudzają lub też nas zniechęcają. Ja nie chcę powiedzieć, że one nie mają znaczenia. Natomiast myślę, że wielkim błędem jest założenie, że to, co my robimy i jak robimy i jak bardzo my się fizycznie angażujemy w to, co przed Bogiem się dzieje, determinuje to, czy Bóg będzie pośród nas działał, czy też nie. Im mocniej będziesz skakał, im głośniej będziesz krzyczał, im głośniej będziesz śpiewał, im bardziej będziesz tupał, im głośniej będziesz klaskał, tym większą chwałę wytworzysz czy doświadczysz. Mówiąc to, nie chcę powiedzieć, że nie mamy głośno śpiewać. Nie zrozumcie mnie źle. Mówiąc to, nie mówię, że mamy śpiewać szeptem, i nie mamy podnosić naszych rąk, czy klaskać w nasze dłonie, czy w jakikolwiek sposób wyrażać naszą wdzięczność, nasze uwielbienie, chwałę. Ale myślę, że poważnym błędem jest, kiedy sądzimy, że to jak bardzo się zaangażujemy i to jak mocno to zrobimy, to to zdeterminuje to, czy Bóg będzie pośród nas obecny i czy Jego Duch będzie dotykał naszych serc i czy Bóg będzie objawiał się w swej łasce i chwale pośród nas. I może niektórzy z was myślą, może gdzieś byliście w innych zborach, może widzieliście, że tam jest, są jakieś światła, są jakieś flagi, są jakieś inne rzeczy. I może gdzieś tam w głębi serca możemy myśleć, że gdybyśmy my też to mieli, to może wtedy coś więcej by się wydarzyło. Pan Jezus powiedział, ojciec szuka takich, którzy będą mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. I te dwa elementy zupełnie oderwane są, jeśli tak mogę powiedzieć, od naszej fizycznej aktywności. Oczywiście one mogą być wyrażane w jakiś sposób fizycznie, prawda szczególnie. Ale Pan Jezus kładzie tutaj akcent na rzeczy niewidzialne, na rzeczy serca. Gdzie jest siedlisko ducha i gdzie ma być siedlisko prawdy. Prośmy Boga, aby objawiał nam znaczenie tych słów. Co to znaczy, by czcić Boga w duchu i w prawdzie? Aby strzegł nas od bezowocnych, pustych ceremonii, które mogą najwyżej zastąpić obecność ducha, ale z pewnością nie sprowadzić jej. Jest wielka różnica. Myślę, że jesteśmy w stanie naszymi, działaniami, naszymi czynnościami, naszymi ceremoniami zastąpić działanie ducha i wiemy, że wiele kościołów historycznych to zrobiło jest tam wiele ceremonii, tam się wiele dzieje tam mamy co róż jakąś inną formę uwielbiania Boga ale nie ma w tym ducha, nie ma w tym życia natomiast jest dużo ludzkiego działania jest coś, co robi wrażenie na ludziach jest coś, co sprawia, że ludzie nadal chcą w tym uczestniczyć Mimo, że nie ma tam życia, nie ma tam ducha, ale coś, coś ludzi ciągnie, bo coś się dzieje. Bo mamy to i mamy tamto i jeszcze to i przyjadą nie wiadomo skąd i coś nowego nam pokażą, coś nowego przedstawią i, i to wystarcza, żeby ludzie w tym chcieli uczestniczyć. Ale nie ma w tym życia. Tak jak powiedziałem, nie mówię tego, aby nas zniechęcić, przed wyrażaniem chwały, dziękczynienia, uwielbienia dla Boga w widzialny sposób. Czy to klękając, czy to podnosząc ręce, czy klaszcząc nasze dłonie, czy głośno śpiewając. Biblia nas do tego zachęca, wzywa nas do tego. Ale wiemy, że zachęca nas zakładając, czy wielokrotnie przypominając nam o tym, że to musi być odzwierciedleniem serca. Tak naprawdę to jest to, na co Bóg patrzy i to jest to, co przed Bogiem się liczy. Jeśli w Twoim sercu jest fałsz, jeśli w Twoim sercu jest zazdrość, nienawiść, nieprzebaczenie, jeśli w Twoim sercu nie ma prawdy Bożej, ale jest cokolwiek innego, to możesz krzyczeć tak, aż ściany tu popękają. Możesz skakać, możesz machać swoją kurtką i cokolwiek, czym chcesz. Możesz klęczeć tutaj, krzyżem się położyć. I na Panu Bogu wrażenia nie zrobisz. Może zrobisz na mnie wrażenie. ja pomyślę, jaki, ty, jaki to brat, pełen ducha. Może na kimś zrobisz wrażenie. Ale nie na Bogu. Bóg patrzy poprzez te wszystkie nasze gesty i na te wszystkie rzeczy, które my robimy. I patrzy, skąd to płynie. Co za tym się kryje. Czy jest to kolejna forma naszej rozrywki? Czy jest to kolejna forma... Stłamszenia tego głosu sumienia, który mówi nam, że coś z nami jest nie tak, a my chcemy sobie za wszelką cenę wmówić, że wszystko z nami jest w porządku. Co to jest? Czy rzeczywiście jest to wyraz chwały, która mieszka w naszych sercach? Miłości, którą rzeczywiście darzymy naszego Pana. Możemy oszukiwać samych siebie i możemy oszukać ludzi, ale nie oszukamy naszego Boga, przed którym stoimy, przed którym czytamy, wszystko jest jawne i głębokości naszych serc są otwarte. Nie zebraliśmy się tutaj, aby siebie zabawiać. Nie zebraliśmy się tutaj na religijny teatrzyk. I nie mamy tutaj dobrych aktorów. Nie mamy zbyt wielu instrumentów. I mam nadzieję, że nie oczekujecie rozrywki. Ale przyszliśmy tutaj spragnieni Boga. Chcemy się dotknąć Boga. Mam nadzieję, że takie jest pragnienie naszych serc. Powstańmy do modlitwy, proszę. Panie Ojcze, Twoje słowo tak wielokrotnie wskazuje nam na potrzebę pilnowania naszych serc. Jako ludzie jesteśmy skłonni do tego, by przywiązywać większą wagę na tego, do tego, co dzieje się na zewnątrz. Jak faryzeusze, którzy na zewnątrz oczyszczali misę, podczas gdy w środku była pełna upiestwa. na zewnątrz bielili swoje ściany, ale wewnątrz były one pełne trupich kości. I ta tendencja człowieka, widzimy, nie zmieniła się. I dzisiaj zamiast zająć się sprawą serca, zamiast umartwiać grzech w naszym życiu, zamiast poszukiwać przyczyny braku doznań i doświadczeń i szczęścia i radości i pokoju w problemie naszych serc, próbujemy niejednokrotnie nadrobić formą i zagłuszamy ten głos serc. I oszukujemy samych siebie, kiedy to nasze emocje, to nasze estetyczne wrażenia okłamują nas, że doświadczamy działania Twojego Ducha. Prosimy, byś strzegł nas, Panie, o tych wszystkich form zewnętrznej pobożności, która nie odzwierciedla prawdy w naszych sercach. Prosimy, byś zachował nas przed tą modą wprowadzania różnych cielesnych form rozrywki, pseudouwielbienia, które tak naprawdę odwodzą ludzi od Ciebie, zamiast i bardziej do Ciebie przyprowadzić. To pomóż nam, Panie, rozumieć, co to znaczy wielbić Ciebie w duchu i w prawdzie, gdyż takich wielbicieli szukasz i obyśmy takimi byli, oby te pieśni, które śpiewamy, Oby te modlitwy, które wznosimy, oby te wszystkie gesty, które wykonujemy, nie były farsą, nie były pozorem, ale odzwierciedlały naszą miłość do Ciebie, naszą wiarę w Ciebie, naszą wdzięczność za Twoje zbawienie, za Twoje dzieła. Obyśmy dotykali się Ciebie, Panie, i oby prawdziwie Twoja chwała wypełniała to miejsce, dokonując prawdziwej przemiany w nas. O to prosimy, o to wołamy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.